Z brązowiałych już plam dostrzegłam więcej. Krew wsiąkła w kanapę, dywan, haftowane poduszki. Na podłodze ślady zostały rozmazane, w kilku miejscach rozniesione na butach. Jeden z odcisków był wyjątkowo wyraźny. Kucnęłam, by mu się przyjrzeć i zrobić zdjęcie. Spory rozmiar. Jak nic, 44. Statystycznie mało prawdopodobne, by odciski zostawiła kobieta. Na korytarzu różnorodnych śladów krwi było więcej. Poza smugami i odciskami butów znalazłam też okrągłe, lekko rozciągnięte krople grawitacyjne. Podążyłam za nimi do kuchni. Na stole leżały całe kłęby zakrwawionych ręczników papierowych. Więcej krwawych odcisków znaczyło linoleum. Cofnęłam się, by zobaczyć, gdzie się zaczynają. Roman stał przy drzwiach prowadzących do ogrodu. Ostrożnie odchylał firankę zasłaniającą okienko. Szyba była rozbita, a na odłamkach szkła, klamce i futrynie widniało więcej czerwonych śladów. Ma co najmniej dwa dni, straciła już lepkość, orzekł wampir. Rozejrzałam się po podłodze, ani śladu szkła. Ktoś wybił szybkę, wsunął rękę do środka, odblokował zapadkę. Przy okazji się skaleczył głęboko, wydedukowałam. Ostrożnie, by nie rozmazać śladów na klamce, otworzyłam drzwi do ogrodu, w stojącym na stopniu wiaderku nie spodziewałam się znaleźć pieczołowicie pozbieranych odłamków. Kto się włamuje i sprząta po sobie? mruknęłam. Żeby to było najdziwniejsze pytanie z tych, które się nasuwają, skwitował Roman. Cofnęliśmy się do środka. Zamknęłam za nami drzwi, choć wilk próbował się przecisnąć między mną a framugą. Spokój, Biarka, jeszcze tu nie skończyliśmy, skarciłam go. Pisnął, ale pokręciłam głową. Jeśli chcesz coś omówić, zmień forma, będzie łatwiej, ucięłam. Klapnął na mnie zębami, ale wrócił do salonu, ostrożnie stawiając śnieżnobiałe łapy. Gdy miałam już pewność, że nie spróbuję zlizywać krwi, przestałam zwracać na niego uwagę i skupiłam się na tym, co pozostawili po sobie ofiara i napastnik. Szukałam śladów, które mogłyby podpowiedzieć, co tu się wydarzyło. Na razie nie miałam nawet mętnego obrazu, wszystko było niespójne, jakby próbowało opowiedzieć mi jednocześnie kilka historii. Postrącane bibeloty i rozbite meble sugerowały walkę, przepychankę, może próbę ucieczki. Rozmazane na podłodze ślady wyglądały tak, jakby ktoś krwawiący czołgał się w stronę kuchni. Albo był tam wleczony. Kolejną zagadką pozostawały ślady pazurów. Nie od razu je zauważyłam, ale gdy dostrzegłam pierwszy wzór, zaczęłam widzieć je wszędzie. Poszarpane poduszki i zasłony. Z wyraźnymi, potrójnymi nacięciami. Na parapecie znalazłam rysy w farbie i drewnie. Sfotografowałam je, przykładając miarkę dla skali. Dwa różne rozstawy pazurów, dwa drapieżniki. Czy pani Boże nastoczyła walkę ze zwierzętami? Czy to mogły być wilcze pazury? Zastanawiałam się, przykładając dłoń do śladów. Raczej nie. Łapy dorosłego wilka były większe. Chyba, że tutaj był młody osobnik. Biarkę zawarczał z drugiego końca pokoju. Obejrzałam się. kucał nisko na przednich łapach i poruszał ogonem wyraźnie próbując zwrócić moją uwagę. Wgapiał się w coś pod fotelem i próbował wcisnąć tam nos. Podeszłam i uklękłam na podłodze zaglądając pod rozłożyste siedzisko. Ostrożnie wyciągnęłam przedmiot, który znalazł wilk. Komórka. Ekran był strzaskany. Bateria wyczerpana, a na obudowie znalazłam smugę zaschniętej krwi. Nic dziwnego, że pani Stefania nie mogła się dodzwonić. Schowałam telefon do torebki na dowody. Może po naładowaniu uda się z niego wyciągnąć jakiekolwiek informacje. Coś zaatakowało panią Bożenę. Ślady walki, co najmniej dwóch napastników, dwa różne rozstawy pazurów. Powiedziałam do Romana, który właśnie wszedł do pokoju. Wiesz, co to za stworzenia? zapytał. Potrząsnęłam głową. Jeśli był tu jakiś trop zapachowy, mój nos ani instynkt wilczycy go nie wychwytywały. Zerknęłam na biarkę. Poznajesz może zapachy? Zapytałam. Pokręcił łbem i schował nos między łapy. Podejrzewałam, że zapach krwi mieszał mu w zmysłach. Wilki zwykle były dobrymi tropicielami, ale musiały się tego nauczyć. Sam dobry węch nie wystarczał, by odpowiednio interpretować i selekcjonować zapachy. A biarkę większość życia spędził poza stadem. Może któryś z wilków Borysa mógłby wpaść i poniuchać. Rzuciłam notując w pamięci, by zadzwonić po wilcze wsparcie, gdy już zbiorę wszystkie informacje z tego pomieszczenia. Nie było ich zresztą wiele. Nawet gdybym znalazła odciski palców albo ślady DNA, to z czym miałabym je porównać? Przeszłam do kuchni omijając smugi na podłodze. Rozglądałam się wypatrując czegoś, co tu nie pasowało i układając w głowie możliwe scenariusze. Widziałam dwie opcje. Albo napastnik przeciągnął panią Bożenkę do kuchni. Albo sama się tu przyczołgała. Może próbowała uciec, może chciała zadzwonić po pomoc. Komórkę straciła, ale... Przy kuchence na podłodze leżała słuchawka bezprzewodowego telefonu. Stacja ładująca wciąż wisiała na ścianie. Na klawiszach widniały ślady krwi. Niestety aparat nie miał funkcji ponownego wybierania numeru. Dało się to ustalić, ale było upierdliwe. Wtornie wszystkie telefony stacjonarne działały przez jedną, przeciążoną centralę, a komórki po tej stronie bramy wciąż bywały zawodne. Zasięgu w wielu miejscach nie miały nawet podrasowane egzemplarze, takie jak mój, na których Olaf zbił fortunę. Do wielu miejsc dało się dodzwonić wyłącznie po miedzianych kablach. – Roman, dasz radę ustalić ostatnie połączenia? – zapytałam. Centrala prędzej udzieli informacji jemu niż mnie, a zdobycie nakazu wymagałoby wprowadzenia w temat całej starszyzny – i przekonanie jej członków, że takie skandaliczne naruszenie prywatności jest absolutnie konieczne. Zlecę to Dari, jeśli się nam poszczęści, od razu sprawdzi Bożene. Wyciągi bankowe, dane z karty płatniczej i tak dalej. Może będziesz miała dowód, że żyje? Powiedział, po czym rozejrzał się po kuchni i dodał z wahaniem. Domyślasz się, co się tu wydarzyło? Nie bardzo, przyznałam. Sporo śladów nie ma sensu. Z jednej strony widać, że doszło do walki, z drugiej ktoś tu próbował posprzątać. Tam przy oknie widać rozmazaną kałużę krwi. Kto napada samotną kobietę, potem sprząta, a następnie wywozi zwłoki. Gdyby ją tu zostawił, minęłoby kilka dni, zanim ktokolwiek by ją znalazł. Niepotrzebne ryzyko, że ktoś go wcześniej wypatrzy, przyznał Roman. Wciąż rozglądałam się po kuchni. W zlewie leżał nóż. Jeśli to narzędzie zbrodni został dokładnie umyty i... Dla niepoznaki umazany masłem. Na blacie, na desce do krojenia znajdowała się kromka chleba, zeschnięta, posmarowana masłem i przykryta plastrem sera. W kubku mleko w kawie zdążyło skisnąć. Czy pani Boże naszykowała sobie śniadanie, kiedy ktoś wybił okienko na tyłach i wtargnął do jej domu? Spojrzałam na Romana. Stał w milczeniu przy lodówce. Na drzwiach... Przypięte magnesami w kształcie zwierzątek wisiało kilka zdjęć. Na jednym rozpoznałam panią Stefanię. Obok niej stała druga kobieta, trochę starsza, wyższa, szczuplejsza, z ciemnymi włosami zebranymi w kucyk. Odczepiłam fotografię, której Roman przyglądał się w zadumie. Zapytamy sąsiadki, ale to pewnie pani Bożena, powiedziałam. Tak, to ona. Odparł wampir ku mojemu zdziwieniu. Znałeś ją? Kiwnął głową. Pracowała w moim banku, od początku lat osiemdziesiątych, kasjerka na dziennej zmianie. W Pełni człowiek? Z niewielką domieszką wiedźmy, naprawdę nieznaczącą. Odeszła gdzieś pod koniec lat osiemdziesiątych, albo na początku dziewięćdziesiątych, nie pamiętam dokładnie. Nie skojarzyłem nazwiska, bo wtedy nazywała się Szczepaniak. Była w ciąży, pewnie wyszła za mąż. Potem kontakt się urwał. Ciekawe, kiedy zmarł ten mąż, mruknęłam. Jego fotografię z czarną wstążką w rogu ramki widziałam w salonie. Na zdjęciu miał może czterdzieści parę lat, ale nie wiadomo, czy było aktualne w chwili śmierci, czy pani Bożena wybrała najlepszy możliwy portret zmarłego. W domu nie ma śladów sugerujących, że mieszkała z kimś, zauważył Roman. Sprawdziłam sypialnię i, i łazienkę, rzeczywiście. Ani śladu stałego towarzystwa czy szabru. W pokoju panował porządek. Na łóżku leżała sterta świeżego prania, a jedna z szuflad w komodzie została lekko wysunięta, ale poza tym było czysto i schludnie. W nogach łóżka leżało posłanie dla kota. Z szydełkowym kocykiem i równiutko ułożonymi myszkami z futerka nawet z daleka pachniały kocimiętko. Biarke podbiegł do drzwi prowadzących do ogrodu i zawył, przestępując z łapy na łapę. Czy próbował mnie na coś naprowadzić? A może po prostu musiał ulżyć pęcherzowi? Otworzyłam mu drzwi, a on wyprół w ogród jak strzała. Z nosem przy ziemi pobiegł do grządki, świeżo przekopanej, z niewielkim, ale wyraźnym kopczykiem. Nie potrzebowałam wyobraźni, by zobaczyć w nim świeży grób. Cholera mruknęłam. mruknęłam. czy wzywasz koronerkę? Zapytał Roman, nie pozostawiając złudzeń, że sam łopaty nie tknie. Zawahałam się. Jeśli to faktycznie grób a w środku leży Bożena. Bogna urwie mi głowę za naruszenie zwłok. Ale jeśli to tylko marchew na zimę, ściągnięcie jej storunia okaże się stratą czasu, a przysługę trzeba będzie wynagrodzić. Na szczęście Katia była akurat w tornie, właśnie kończyła zabezpieczać ciało przed pogrzebem. Podałam jej adres, obiecała, że będzie w ciągu pół godziny. Zanim przyjedzie, zdążę jeszcze porozmawiać z panią Stefanią. Rozdział dwunasty. Pani Stefania wyczekiwała na nas pod drzwiami. Nim sięgnęłam do dzwonka, otworzyła je z rozmachem. I co? Podejrzane to wszystko, prawda? Zapytała, przyciskając dłoń do mostka. Skinęłam głową. Niepokojące, na pewno. Chciałabym z panią porozmawiać o sąsiadce. Może pomoże mi pani to poukładać? Proszę, wejdźcie, wejdźcie. Zawahała się, patrząc na wilka. Czy on toleruje koty? Będzie się zachowywał wzorowo, prawda, Biarkę? Pochyliłam się ku wilkowi i złapałam jego wzrok. Popatrzył na mnie z urazą, jakby samo podejrzenie raniło jego uczucia. To dobrze, bo ja za Belzebuba nie ręczę, może prowokować, powiedziała pani Stefania i wpuściła nas do środka. Wiele mnie kosztowałoby powstrzymać uśmiech i nie zapytać, co sprawiło, że spośród wszystkich imion świata wybrała właśnie to. Nie wiem, jak bal miałby się z myślą, że ktoś jego... Z nienawidzonym przydomkiem nazwał pupila. Choć może również uznałby to za zabawne. Salon pani Stefani był... Mm, intensywny. Kombinacja brawurowo połączonych odważnych wzorów biła po oczach. Natychmiast dostrzegłam też koty. Nie tylko Belzebuba, wielkiego czarnego kocura usadowionego na najwyższym legowisku drapaka, ale też nieskończenie bogatą kolekcję kocich bibelotów – Figurek, obrazków, haftowanych w koty poduszek, kocich pyszczków na zasłonach i oprawionych w ramki kocich portretów. U pani Bożeny było ich trochę, ale tu panowało kocie pandemonium. I ciekawiło mnie, czy sąsiadki połączyła kocia szajba, czy może wszystkie koty w domu pani Bożeny były prezentami od przyjaciółki. Między całym tym bogactwem wisiały na ścianach półeczki i drabinki tworzące kociostradę z prawdziwego zdarzenia łącznie z tunelem z pleksji prowadzącym do okratowanej lodzi za oknem. Całość sprawiała wrażenie kociego raju, w którym Belzebub pozwalał mieszkać pani Stefani, o ile karmiła go regularnie i nie szczędziła mu smaczków. Kot zerkał na nas ze swego tronu z lekką dezaprobatą, jakby dziwił się naszej bezczelności. Wejść tak bezceremonialnie, na kocie terytorium, bez łapówki, bez zaproszenia. Tego nie robi się kotu. Biarkę przyciskał się do mojego uda w napięciu, jakby spodziewał się, że czarna bestia skoczy mu zaraz do oczu. Zapach kota, zmieszany z wonią jakichś ziół czy kadzidła, tworzył intensywną mieszankę. Woń zakręciła mi w nosie i głośno kichnęłam. Siądźcie o tu, proszę, zaprosiła pani Stefania, wskazując na obłożoną kocimi poduszkami kanapę. Roman całym sobą emanował dyskomfortem, ale nie byłam w stanie określić, co go wywołało. Może zderzenie stylów okazało się zbyt duże? Może wiedział, że nigdy nie usunie całej sierści ze swojego drugiego płaszcza? Pani Stefanio. Może dajmy Berzebubowi odrobinę przestrzeni i porozmawiajmy w kuchni, podsunęłam. Biarka zachowuje się bez zarzutu, ale to wilk na kocim terenie. Berzebub może nie być tym zachwycony. Wilk? Oczy pani Stefani zrobiło się większe. Myślałam, że to po prostu duży piesek. Bardzo młody wilk nikomu nie zagraża, zapewniłam. Och, nie boję się, choć nigdy nie widziałam żadnego z bliska. Wbiła wzrok w biarkę, po czym zbiła mnie z tropu pytaniem, czy to fopa zaproponować głaskanie wilkowi? Myślę, że może pani zaproponować pod warunkiem, że pogodzi się pani z ewentualną odmową. Och, oczywiście, mam kota, nigdy nie dotykam go bez pozwolenia. Zapewniła i wyciągnęła lekko drżącą dłoń w stronę wilka. Zatrzymała ją dobre 30 centymetrów od jego pyska. Biarkę zrobił krok do przodu i tryknął jej dłoń nosem, po czym cofnął się z godnością. Czy one zawsze są takie przyjazne i spokojne? Zapytała z fascynacją w głosie pani Stefania. Biarka jest raczej wyjątkowy, wyjaśniłam i zaraz wyobraziłam sobie panią Stefanię biegającą po terytorium Borysa i proponującą głaskanko jego wilkom. Piękne stworzenie, napijecie się herbaty? Dziękujemy. Porozmawiamy chwilę, a potem muszę przepytać resztę sąsiadów. Oczywiście trzeba prowadzić śledztwo, póki trop świeży. Przyznała i wprowadziła nas do kuchni. Koci motyw miał tu swoją kontynuację w postaci kocich imbryków na półce i na różowej serwecie haftowanej w czarne kotki oraz kolekcjonerskich kotkowych talerzach. Nie miałam serca jej powiedzieć, że tropów, świeżych czy zwietrzałych, jak na razie nie mamy, Same pytania, żadnych odpowiedzi. Usiadłam przy stole, pani Stefania naprzeciw mnie, a Roman stanął za mną nieruchomy jak posąg. Biarkę przycupnął przy nim, zerkając co chwilę w stronę drzwi, jakby obawiał się kociego komanda, które wpadnie po jego duszę. Kiedy ostatni raz widziała pani panią Bożenę, zapytałam, och, mam nadzieję, że to nie był ostatni raz, myśli pani, że nie żyje? zatroskała się pani Stefania, Chodziło mi tylko o to, kiedy się pani widziały. Wspominała pani o sanatorium, czyli musiało minąć kilka dni, prawda? A, tak, prawda, prawda. Dziś mi mija dziesięć dni. Miałam być w sanatorium dwanaście, ale po prostu nie mogłam już tam usiedzieć. Złe przeczucia, rozumie pani. I oczywiście bałam się o Belzebuba. Widzi pani, Bożanka karmiła go podczas mojej nieobecności. Oczywiście ma dozownik z suchą karmą i fontannę ze świeżą wodą, ale lubi na kolację zjeść puszeczkę mokrego, najlepiej z łososiem albo tuńczykiem. Jest dość wybredny i nie tknie jedzenia, jeśli leży w misce za długo. Myślę, że mu śmierdzi. Kocie nosy są jednak bardziej wrażliwe, prawda? Wspominała pani, że rozmawiałyście przez telefon w trakcie pani wyjazdu. Kurczowo trzymałam się tematu, bo miałam wrażenie, że jeśli odpuszczę, skończy się godzinną opowieścią o Belzebubie. Tak, oczywiście. Codziennie dzwoniłam, a Bożenka wysyłała mi zdjęcia belzebunia, żeby mnie tęskniła za mocno. Kiedy dostała Pani ostatnie zdjęcie? Och, yy, już patrzę. Sięgnęła do kieszeni dresu po telefon i sprawdziła wiadomości. W poniedziałek, trzy dni temu o 17.30. A potem już nic, upewniłam się. Nic. Następnego dnia zadzwoniłam po osiemnastej, bo zwykle o tej porze było już po karmieniu. Belzebub ceni sobie regularne posiłki. Nie odebrała. Jeszcze się nie zaniepokoiłam, bo wiadomo, komórka się mogła rozładować albo po prostu Bożenka gdzie się odłożyła. Ale następnego dnia też nie zadzwoniła ani nie przysłała zdjęcia, no i dziś już nie wytrzymałam. Musiałam sprawdzić, co się dzieje i czy Belzebub ma się dobrze. Czy trzy dni temu pani rozmawiały, czy tylko dostała pani zdjęcie? Rozmawiałyśmy. Wspomniała o czymś niepokojącym? Co się umartwiło? Ktoś lub coś stanowiło nowość w jej codziennym rytmie? Pani Stefania się zamyśliła. Nie bardzo. Opowiadała o wizycie u weterynarza, cieszyła się z promocji na piękne pomidory malinowe i zamówiła dla nas miód z lokalnej pasieki. Ambroży ostatnio nie bywał na jarmarku, więc wysłał syna, żeby zebrał zamówienia w okolicy. To już końcówka sezonu, więc Bożenka zamówiła dla nas po trzy litry. Niby można kupić w sklepie, ale co z pasieki, to z pasieki. Czyli syn pana Ambrożego był u pani Bożeny trzy, może cztery dni temu? Zapytałam notując. Tak, ale to dobry dzieciak jest czternaście lat i chuchro. Jeśli pani pomyślała, że mógłby mieć coś wspólnego ze zniknięciem Bożenki... Nastroszyła się. Myślałam raczej, że jeśli ją widział i był w środku, mógł zauważyć coś niepokojącego. Wyjaśniłam. No tak. Może i coś widział, tylko nie wie, że to ważne. Zgodziła się z westchnieniem. Czy pani Bożena miała z kimś zatarg? Czy mogłaby kogoś uznać za wroga? Dopytywałam. Pani Stefania pokręciła głową. Wrogów to mają bandyci i bogacze nie takie porządne kobiety jak Bożenka. Powiedziała twardo, po czym się zawahała. Y chyba że rywalka to też wróg? Proszę mówić, wszystko się przyda zapewniła mi dodałam w myślach może poza rodowodem Bożenka piekła jak anioł. Albo i lepiej, bo kto wie, czy anioły dobrze pieką. Ale ona od siedmiu lat wygrywała coroczny konkurs mikołajkowych wypieków. Jej piernik to była poezja. Mm, o, a miodownik? Klękajcie narody. I a, nie każdemu się to podobało. Ktoś konkretny był niezadowolony z drugiego miejsca przez siedem lat z rzędu? Nie uznałabym tego za motyw zbrodni, ale co ja wiedziałam o emocjach towarzyszących konkursom kulinarnym. — Mariola Brzuskiewicz. Mieszka na końcu ulicy w domu z Jarzębiną przy furtce. — Nie jestem przekonana, czy faktycznie musi się chronić przed złem z zewnątrz. — A jeśli Jarzębina faktycznie działa, to pewnie nie dałaby przejść samej Marioli — odpowiedziała pani Stefania z zaciętą miną. — Czyli pani Brzuskiewicz była skonfliktowana z panią Bożeną? — zapytałam i zanotowałam nazwisko. Skonfliktowana to może za dużo powiedziane. Bożenka robiła swoje i się Mariolą nie przejmowała, ale Mariola była zazdrosna. I próbowała Bożenkę sabotować w konkursie. Rok temu podmieniła jej masło na margarynę. Wyobraża sobie pani margarynę. Bożenka oczywiście się zorientowała. Miała nos. A dwa lata temu Jędza wyjęła galaretki Bożenki z chłodziarki, zanim zdążyły stężeć. Na szczęście Bożenka miała zapas. Musiałam wyglądać na wyjątkowo zdezorientowaną, bo szybko wyjaśniła. Dwa lata temu jednym z zadań w konkursie był sernik bezpieczenia, znaczy na zimno. Bez żelatyny to byłaby zupa, nie sernik. Pokiwałam głową i zanotowałam. Konflikt. Może się pani wydaje, że to błaha sprawa, ale najbliższy konkurs jest za dwa tygodnie, a bez Bożenki Mariola ma szansę na szarfę. Sprawdzę to, zapewniłam. A może ktoś nowy pojawił się ostatnio w życiu pani Bożeny? Pani pyta o mężczyznę? Zmarszczyła brwi. — Zdaje się, że pani Bożena była wdową. — No była. Piętnaście lat w październiku minęło. Nasi mężowie zwinęli się rok po roku, mój pierwszy jej zaraz po. Zawsze żartowałyśmy, że Zenek ściągnął Mariana do zaświatów, bo nie miał z kim ryb łowić. Przez dwadzieścia lat moczyli razem będki. Zamyśliła się, a jej spojrzenie pobiegło do zdjęcia wiszącego na ścianie. Mężczyzna na nim wyglądał jak szczupła wersja świętego Mikołaja. Brak brzucha nadrabiał brodą podwójnej długości i krzeczastymi brwiami. Żadna z nas nie szukała drugiego męża. Nie, żebyśmy nie mogły znaleźć, ale jak się trafi dobry egzemplarz za pierwszym razem, to potem statystyki są przeciwko kobiecie. Czyli nikt nowy się nie pojawił? Parsknęła śmiechem. Tylko pan Kracy, zwany Reksiem, przybłąkał się i Bożenka nie miała serca oddać go do schroniska. Zresztą od dawna mówiła, że chciałaby pieska, dlatego Belzebub nie został u niej. O ile z Tolkiem, jej kotem się dogadują, to z pan poszłoby na pazury. To z nim była u weterynarza? Tak, szczepienia, odrobaczanie, wszystko jak trzeba. Pan Kracy to młoda i urodziwa psinka. Gdyby sobie pani przypomniała jeszcze jakiś szczegół albo usłyszała coś, co może mieć znaczenie, proszę dzwonić. Usłyszałam odgłos parkującego auta. Proszę ją znaleźć, powiedziała cicho. To moja ostatnia przyjaciółka. Wszystkie inne już się zwinęły z tego świata. Została mi tylko Bożenka. Zrobię co w mojej mocy. Zapewniłam choć okrutna pamięć. Podsuwała mi obraz plam krwi na podłodze. Zwojów papieru, pokrwawionych ręczników i podejrzanych śladów kopania w ogródku. Wyszliśmy na zewnątrz w milczeniu. Samochód kati stał tuż przed bramą pani Bożeny. Dość zaskakująco milczący. Zwróciłam się do Romana. Westchnął. — Zauważyłaś coś szczególnego w związku z Belzebubem? — zapytał. — Niespecjalnie. Czarny, rozpieszczony i zapewne nieco podły. Nie podobało mi się, jak na nas patrzył, ale koty rzadko przepadają za wilkami. A pani Stefania, nic nie rzuciło ci się w oczy albo w nos? — dopytywał. Zatrzymałam się w pół kroku i spojrzałam na Romana z zainteresowaniem. Co mi umknęło? Szczerze mówiąc, koci zapach i woń kadzidła były tak intensywne, że kompletnie mnie otępiły, przyznałam. Gdyby parała się czarną magią, wyczułabyś to mimo kota. Ten zapach jest dużo subtelniejszy. Wiedźma? Zamrugałam zaskoczona. Czarownica i jej familiar. Wszedłem głębiej do salonu niż ty. Mógłbym przysiąc, że w barku meblościanki miała ołtarz. No dobra, zaskoczył mnie. Dziś ten rodzaj magii należał do rzadkości. Ale Roman znał się na nim, zanim jeszcze został wampirem. Te plus minus trzysta lat temu, nigdy nie powiedział mi, ile dokładnie ma lat, był dużo bardziej powszechny. Wiele kobiet oskarżano o czary tylko dlatego, że miały czarnego kota i wiele z nich kończyło na stosie. Niezależnie od słuszności podejrzeń. Według niektórych badaczy to właśnie dlatego koci chowańcy stracili popularności. Za bardzo rzucali się w oczy. Dziś widok czarnego kota u starszej pani już nikogo nie dziwił. Ale... Nie podejrzewasz jej o udział w zniknięciu pani Bożeny, upewniłam się. Pokręcił głową. Nie wierzę, żeby zabiła ją w emocjach, a wyrachowany mord nakarmiłby jej magię i zmienił filiację. Odetchnęłam z ulgą. Cieszę się, że nie będziemy musieli jej aresztować. Ten demoniczny pomiot na pewno dyszałby rządzą zemsty, rzucił Roman. Nie wiedziałam, że nie lubisz kotów. Nie mam nic przeciwko kotom. O ile są kotami, a nie naczyniami dla demonicznych pomagierów. Ważne, by stawiać jasne granice, zażartowałam. Wzruszył ramionami. To mściwe bestie. Nie lekceważ, czegoś, co może przegryźć ci tętnice po zmroku. Wiesz, że niektórzy to samo mówią o tobie, przypomniałam. Nie odgryzł się, tylko fuknął z irytacją. Bardzo kocio, dodajmy. Katia czekała już na nas przed domem pani Bożeny. Rozdział trzynasty Każdy ma swoje wyobrażenie idealnego nekromanty, albo przynajmniej stereotypowego. Zwykle to facet, czterdziestolatek z zielonkawą cerą i trupią gorączką, przypadłością trawiącą znaczny odsetek nekromantów i skutecznie oddalającą ich od żywej części społeczeństwa. Trupia gorączka napędzana mroczną stroną martwej magii Sprawia, że najlepiej czują się na cmentarzach. Często na nich mieszkają, ożywiają zwłoki dla zabawy i co najmniej flirtują z czarną magią. Tak się składa, że ten stereotyp zaskakująco często pokrywa się z rzeczywistością. Spotkałam takich więcej niż bym chciała i konsekwentnie ich unikałam. Z całą pewnością nie przyszłoby mi do głowy wzywać takiego osobnika na miejsce potencjalnej zbrodni, żeby mi coś wykopał. Prędzej sama złapałabym za łopatę. Na szczęście Katia. Nijak się w ten obraz nie wpisywała. Młoda, energiczna, żywotna i śliczna, znalazła swój sposób na komunikację z Matką Ziemią i magią śmierci, dzięki czemu nie musiała składać własnej energii życiowej w ofierze i trupia gorączka jej nie groziła. Twierdziła, że zna pokusy, które niesie jej magia, ale wybrała ścieżkę pozwalającą jej zachować zdrowy dystans. Teraz stała przed domem pani Bożeny w eleganckim płaszczu w kolorze lawendowym, z kremowym szalem owiniętym wokół szyi, i w wysokich kozakach na słupku. A pierwsze, co przyszło mi do głowy i od razu opuściło moje usta, brzmiało Nawet ty nie zdołasz nie ubrudzić tych ciuchów przy kopaniu grobu. Przytuliła mnie na powitanie, cmoknęła w policzek i odpowiedziała Po pierwsze, nie doceniasz mnie. Po drugie, najpierw sprawdzę, z czym mamy do czynienia. Jeśli zapowiada się na grubszą robotę, mam w bagażniku kalosze i kombinezon. Buffy też jest na swoim miejscu, więc jeśli ziemia sama nie zechce mi oddać swoich tajemnic... Wykopiemy ci, co trzeba. Buffy? zapytał Roman, który trzymał się lekko z tyłu. Coś w nekromackiej magii go niepokoiło. I choć odnosił się do Katy z szacunkiem, zwykł ją doceniać z pewnej odległości. Może drażniła tę część jego istnienia, która była niecałkiem żywa, czy też kompletnie martwa. Zależy, jak na to spojrzeć. Wampiry animuje magia krwi ale pod tą doskonałą imitacją życia kryją się solidne fundamenty śmierci. Moja łopata. Właściwie szpadel, ale wtedy żeńskie imię byłoby bez sensu, więc uznajmy, że nie jestem purystką narzędziową. Odpowiedziała i uśmiechnęła się promiennie. Biarkę trącił mnie nosem w biodro. Wpatrywał się w Katję z żywym zainteresowaniem. Katiu to Biarkę wilk. Chyba chce się przywitać. Katja pochyliła się i spojrzała mu prosto w oczy. Inny członek stada mógłby to uznać za wyzwanie, ale Biarkę okazał się zaskakująco opanowany. Nie zdradzał najmniejszego niepokoju. Obwąchiwał powietrze wokół Kati, jakby zafascynował go zapach jej magii. – Cześć, Biarkę – powiedziała łagodnie. – Jeśli kiedyś poczujesz, że ten ciężar jest za duży i już czas by odeszła, odezwij się. Znam kogoś, kto może ci pomóc. Martwa magia musnęła mnie chłodem, ale to nie po mnie sięgała. Wilk cofnął się gwałtownie i schował za moimi nogami, nawet nie wychylając nosa za obszerności mojej kurtki. O co chodzi? spytałam zaniepokojona. Nic takiego, sam musi się z tym zmierzyć. Odparła wymijająco, a ja wiedziałam, że nie powie mi więcej. Wierzyła w nekromanski odpowiednik tajemnicy lekarskiej, przynajmniej wobec żywych. Wampir westchnął, wyciągnął z kieszeni telefon i rzucił... Sprawdzę, czy Daria już coś wie, po czym wszedł do domu pani Bożeny. Nadal się boczy? Zdziwiła się Katia. Przeciwnie, lubi cię, po prostu twoja magia sprawia, że czuje się nieswojo. Ja odczuwałam jej moc jako coś zimnego, ale nigdy groźnego. Może przywykłam. W końcu przez lata przyjaźniłam się z nekromantką i szamanem. Może też przyciągało mnie to, co przeciwne. Nosiłam w sobie magię Pani Północy, a zwłaszcza magię Płodności po kądzieli. Niemal dokładne przeciwieństwo tego, czym dysponowali ona i Witkacy. Wampir postrzegał jej magię nie jako chłód, ale, jak kiedyś powiedział, wezwanie pustki. Mógł być żywy od kilkuset lat. Wciąż jednak pamiętał pustkę śmierci. tę, która wypełniała 24 godziny pomiędzy jego życiem ludzkim a wampirzym. Wrażliwiec. Ale nie będę mu dokuczać. W końcu przepchnął referendum i postawił się gardiaszowi. Awansował wtedy na mojego ulubionego członka starszyzny. Roman i Borys zawsze poprą współczesne rozwiązania. A Katarzyna jest a sekurantką, nie obstawia kulawego konia. Musimy jej tylko napisać wołami na ścianie, że gardiasz nie dobiegnie do mety jako pierwszy. Katia parsknęła. W teorii gardiasz reprezentował w starszyźnie magię śmierci i wszystkie jej dzieci, czyli również Katię. W praktyce... Niewiele osób w mieście nie znosiło go tak mocno jak ona. Może tylko Witkacy, który jako szaman też podlegał jego jurysdykcji, nienawidził go mocniej. Miał zresztą powody, a duchy ofiar gardiasza tłoczące się wokół niego były pewnie w pierwszej ich trójce. Pamiętasz jak przez lata jęczałaś, że nie znosisz polityki komisariatu, a że męczą cię gierki, układy i układziki? Czy to aby nie klasyczna zamiana siekierki na kijek? Zapytała moja przyjaciółka. Cóż... Coś w tym było. Gdy przyjmowałam posadę namiestniczki i odchodziłam z ludzkiej policji, nie do końca wiedziałam, jak szeroki będzie mój zakres obowiązków. Jednym z nich okazało się trzymanie starszyzny w gotowości i przypominanie jej, mniej lub bardziej subtelnie, że istnieje dla obywateli miasta. Roman i Borys nie potrzebowali wiele, by to zrozumieć. Katarzyna była bardziej oporna, a gardiarz... Hmm, Trudno uciskać sumienie, którego brak. Po śmierci szyszymory Klaudii, jego wielowiekowej sojuszniczki, starszyzna utknęła w niezręcznym impasie. Parzysta liczba członków to wieczne ryzyko remisu. I więcej przepychanek niż decyzji. Ból głowy murowany, ale i tak nie zamieniłabym tego na powrót do komendy. Pozornie. Tam chodziło o pierdoły, Awanse, premie, gwiazdki na pagonach i władze nad grajdołkiem złożonym z trzech pokoi i grupki nieprzystosowanych społecznie policjantów. Wyjaśniłam. A tu? Chodzi o miasto, które kocham. O ludzi, których zobowiązałam się chronić. Planuję przesuwać pionki tak długo, aż będę mogła ryknąć Gardiaszowi w twarz szachmat, bo tu polityka oznacza reformy, a zmiany są ludziom po prostu potrzebne. Katia wycelowała we mnie palec. I właśnie za to cię kocham. Nawet wojenki bogów i apokalipsy nie zdusiły twojego idealizmu. Powinnaś kandydować do starszyzny, miałabyś mój głos. Parsknęłam. O, nie mam mowy. Referendum było małą bitwą, ale wojna jest nie do wygrania. Kandydat musi władać magią śmierci, by zachować ustalone 700 lat temu proporcje w starszyźnie. Poza tym są zapisy, które zabraniają łączenia funkcji członka starszyzny i namiestnika. Za dużo władzy, zbyt wielkie pole do nadużyć. Holera, to kogo wystawisz? Przecież nie Witkaca. Gardiasz by go zjadł, a przy jego oderwaniu od rzeczywistości i braku poczucia czasu nigdy nie byłoby kworum. Powiedziała i zamyśliła się. Hm. Zabawne, że to mówisz. Wrócimy do tego. Teraz skupmy się na pani Bożenie. Nie podoba mi się to, co znaleźliśmy